Zaledwie odeszli, gdy pojawił się ktoś o wiele mniej pożądany. Malfoy w towarzystwie swoich goryli. — Co? Zjadłeś już swój ostatni obiadek, Potter? O której masz pociąg powrotny do świata, Mugoli? — Widzę, że teraz na ziemi i w towarzystwie swoich małych koleżków wróciła ci odwaga odpowiedział chłodno Harry. Oczywiście o krabie i Goilu można było wszystko powiedzieć, tylko nie, że są mali. Ale za stołem nauczycielskim siedziało mnóstwo osób i trójka ślizgonów mogła tylko zaciskać pięści i rzucać wściekłe spojrzenia. Mogę w każdej chwili sam się z tobą zmierzyć, powiedział Malfoy. Dziś w nocy, jeśli chcesz, pojedynek czarodziejów – — Tylko różdżki, bez kontaktu. Co jest? Nigdy nie słyszałeś o pojedynku czarodziejów? — Pewnie, że słyszał — powiedział Ron, odwracając się do niego. — Ja jestem jego sekundantem. A kto jest twoim? — Malfoy zmierzył wzrokiem Kraba, a potem Goila. Krab — oświadczył. — O północy. Pasuje wam? Spotkamy się w Izbie Pamięci. Zawsze jest otwarta. Kiedy Malfoy odszedł, Ron i Harry wymienili spojrzenia. Ron! — Co to jest pojedynek czarodziejów? — zapytał Harry. — I o co chodzi z tym sekundantem? — No, sekundant zastępuje walczącego, jeśli ten polegnie — odpowiedział Ron, zabierając się do swojego zimnego już strudla. Zerknął na Harego i dodał szybko. — Ale ludzie giną tylko w prawdziwych pojedynkach. No wiesz, z prawdziwymi czarodziejami. Ty i Malfoy możecie najwyżej strzelić w siebie paroma iskrami. Przecież żaden z was nie zna się na magii, na Tyle, żeby zrobić drugiemu krzywdę W każdym razie na pewno myślał, że nie przyjmiesz wyzwania A co będzie, jeśli machnę różdżką i nic się nie stanie? Ja wiem, może ją rzucisz i rąbniesz go w nos, zaproponował Ron Przepraszam Obaj spojrzeli w górę i zobaczyli Hermione Granger Czy już nie można zjeść spokojnie obiadu? Zapytał Ron. Hermiona zlekceważyła go i zwróciła się do Harego. Niechcący, usłyszałam, o czym rozmawiałeś z Malfojem. Założę się, że bardzo chcący, mruknął Ron. I chcę Ci przypomnieć, że nie możesz chodzić po szkole w nocy. Sam pomyśl, ile punktów straci przez ciebie Gryffindor, jak cię złapią, a złapią na pewno. To naprawdę bardzo egoistyczna postawa. A ty naprawdę nie powinnaś się wtrącać w bardzo nieswoje sprawy, odpowiedział Harry. Do widzenia, dodał Ron. Mimo wszystko trudno to nazwać w pełni szczęśliwym zakończeniem tego obfitującego w wydarzenia dnia, myślał Harry. Ron przez cały wieczór udzielał mu rad w rodzaju, jak spróbuje rzucić jakieś zaklęcie, lepiej zrób unik, bo nie pamiętam jak się je blokuje. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zostaną przyłapani przez filcza albo panią Norris i Harry czuł, że sam kusi los, łamiąc kolejny punkt regulaminu szkolnego w jednym dniu. Z drugiej strony widział wciąż w ciemności drwiący uśmiech Malfoja, a nadarzała się rzadka szansa, by zmierzyć się z nim twarzą w twarz. Nie mógł jej zmarnować. Pół do dwunastej, mruknął w końcu Ron. Trzeba iść. Założyli szlafroki, wzięli różdżki i wymknęli się z dormitorium. Zeszli spiralnymi schodami na dół do salonu. Na kominku jeszcze się żarzyło kilka węgielków, a ich słaby blask zamieniał fotele w ciemne, przygarbione postacie gnomów. Byli już prawie przy dziurze za portretem, kiedy z najbliższego fotela odezwał się głos. — Nie mogę uwierzyć, że jednak to robisz, Harry! — błysnął płomyk lampy. Hermiona Granger w różowej koszuli nocnej Patrzyła na nich z wyrzutem To ty, syknął Ron z duszonym głosem Wracaj do łóżka Już chciałam powiedzieć twojemu bratu Persiemu Jest prefektem i na pewno by was powstrzymał Harry nie mógł uwierzyć, że ktoś może być tak wścibski i namolny Idziemy, powiedział Ron Nacisnął portret grubej damy i przelazł przez dziurę w obrazie Hermiony nie można było jednak pozbyć się tak łatwo Przelazła przez otwór za ronem Sycząc na nich jako rozwścieczona gęś Myślicie tylko o sobie Może byście pomyśleli o Gryffindorze Nie chcę, żeby Sliterin zdobył puchar domów A przez was stracimy wszystkie punkty Które zdobyłam u McGonagall Za zaklęcia świetlne Zjeżdżaj Dobra, ale pamiętajcie, że was ostrzegłam Po prostu przypomnijcie sobie o tym, jak będziecie jutro siedzieć w pociągu naprawdę, jesteście tacy, nie dowiedzieli się jednak jacy są, Hermiona odwróciła się w stronę portretu grubej damy, żeby wyjść z powrotem i stwierdziła, że patrzy na puste płótno, gruba dama wybrała się z jakąś nocną wizytą i Hermiona została uwięziona w wieży Gryfindoru. no i co mam teraz zrobić zapytała piskliwym głosem — To już twój problem — odpowiedział Ron. — My musimy iść, bo się spóźnimy. Nie zdążyli dojść do końca korytarza, kiedy ich dogoniła. — Idę z wami — Oznajmiła, nie idziesz. A co myślicie, że będę tam stała i czekała na filcza? Jak nas wszystkich złapie, to powiem prawdy, że próbowałam was zatrzymać, a wy to możecie potwierdzić. No nie, jesteś naprawdę bezczelna, powiedział głośno Ron. Zamknijcie się oboje, szepnął ostrochary. Coś słyszałem. Teraz wszyscy troje usłyszeli jakieś sapanie. Pani Norris? – wyszeptał Ron w trując się w ciemność. To nie była pani Norris. To był Neyvil. Leżał zwinięty w kłębek na podłodze i spał w najlepsze, ale wzdrygnął się i otworzył oczy, kiedy podeszli bliżej. A, jak to dobrze, że mnie znaleźliście. Siedzę tu od kilku godzin. Zapomniałem nowego hasła i nie mogę wrócić do łóżka. Neville mów ciszej, dobra. Hasło brzmi Świński ryj, ale i tak by ci nie pomogło, bo gruba dama dokądś sobie poszła choix. Wow. Jak tam twoja ręka? Zapytał Harry. W porządku, powiedział Neville, pokazując im rękę. Pani Pamfrey, nastawiła mi ją w ciągu minuty. Dobra, ale słuchaj, Neville, musimy coś załatwić. Zobaczymy się później. Nie zostawiajcie mnie, zawołał Neville zduszonym głosem, zrywając się na równe nogi. Nie zostanę tu sam. Krwawy baron przechodził już dwa razy. Ron zerknął na zegarek i popatrzył ze złością najpierw na Hermionę, a potem na Neywila. Słuchajcie, jeśli wpadniemy przez któreś z was, nie spocznę, dopóki nie nauczę się tej klątwy upiorów, o której mówił nam Quirrell i użyję jej wobec was. Hermiona już otworzyła usta, prawdopodobnie chcąc Ronowi powiedzieć, jak się używa klątwy upiorów, ale Harry syknął na nią, by milczała i wszyscy czworo ruszyli naprzód Przemykali się korytarzami pociętymi pasmami księżycowego blasku sączącego się z wysokich okien Za każdym zakrętem Harry spodziewał się wpaść na Filcza albo panią Norris, ale mieli szczęście Wbiegli po schodach na trzecie piętro i na palcach weszli do izby pamięci Malfoja i kraba jeszcze nie było. Kryształowe szkatułki migotały w świetle księżyca. Puchary, tarcze, talerze i statuetki połyskiwały srebrem i złotem w ciemności. Przywarli do ściany, wpatrując się raz w jedne, raz w drugie drzwi po obu stronach sali. Harry wyjął różdżkę na wypadek, gdyby Malfoy nagle wbiegł i od razu zaczął pojedynek. Minuty pełzły powoli. — Spóźnia się, może stchórzył — szepnął Ron. Nagle z sąsiedniego pokoju dobiegł jakiś odgłos. Wszyscy podskoczyli. Harry już podniósł różdżkę, gdy usłyszeli czyjś głos i nie był to głos Malfoja. Rozejrzyj się, moja kochana. Mogą siedzieć gdzieś w ciemnym kącie. To był filcz, a przemawiał do pani Norris. Ogarnięty paniką Harry machnął na resztę i zaczął się skracić do drzwi, byle dalej głosu filcza. Ledwo szata Wila zniknęła za drzwiami, kiedy usłyszeli, że filcz wchodzi do izby pamięci. Muszą tu gdzieś być, rozległ się jego głos. Pewno się ukrywają. Tędy szepnął Harry i ruszyli długą galerią obstawioną zbrojami. Filcz był coraz bliżej. Neywil nagle wydał z siebie zduszony pisk i zaczął biec. Potknął się, złapał Harego w pół. I obaj wpadli prosto na stojącą zbroję Łoskot był tak straszny, że wystarczyłby obudzić cały zamek Biegiem ryknął Harry i cała czwórka pognała nie oglądając się za siebie Przelecieli przez wejście do galerii i popędzili korytarzami Harry na przodzie, nie mając zielonego pojęcia dokąd biegną Przedarli się przez jakąś tkaninę ścienną Przebiegli przez jakieś tajne przejście, o którego istnieje dotąd nie wiedzieli i wyszli tuż obok pracowni zaklęć, a więc w zupełnie innej części zamku. — Chyba go zgubiliśmy — wysapał Harry, opierając się o zimną ścianę i ocierając czoło. Neville zgięty w pół rzęził i pluł. — Mówiłam, mówiłam — wydyszała Hermiona, przyciskając rękę do piersi. — Mówiłam! — Musimy jakoś wrócić do naszej wieży — powiedział Ron, a im szybciej, tym lepiej. — Malfoy zrobił z ciebie balona — Hermiona zwróciła się do Harego. Chyba to do ciebie dotarło, co? — w ogóle nie miał zamiaru pojedynkować się z tobą. Filcz wiedział, że coś ma być w izbie pamięci. To Malfoy musiał dać mu cynk. Harry pomyślał, że to bardzo prawdopodobne, ale nie zamierzał przyznać jej racji. Idziemy ale nie było to takie proste. Przeszli zaledwie stuzin kroków, kiedy szczęknęła klamka i coś wystrzeliło z klasy prosto na nich. Był to Irytek. Na ich widok zakwiczał z radości. Zamknij się, Irytku. Naprawdę przez ciebie wylecimy ze szkoły. Irytek zacmokał. Spacerujemy sobie po nocy. Co? Tiu, tiu, tiu, tiu. Maluchy, nie wolno, nie. Niegrzeczne maluszki złapią was za łóżki. Tylko wtedy, jak nas wydasz, Irytku. Prosimy. Powinienem powiedzieć Filczowi, oświadczył Irytek niewinnym głosem, a w jego oczach płonęła czysta podłość. Sami wiecie, że to dla waszego dobra. Zjeżdża i warknął Ron i zamachnął się na niego. Był to poważny błąd. Uczniowie nie śpią, uczniowie nie śpią i są na korytarzu przy pracowni zaklęć. Zanurkowali pod I Rytkiem i puścili się biegiem do drzwi na końcu korytarza. Były zamknięte na amen. To już koniec, jęknął Ron napierając na drzwi. Jesteśmy ugotowani, to koniec. Usłyszeli kroki nadbiegającego filcza. Och, odejdźcie szybko, krzyknęła Hermiona. Wyrwała haremu różdżkę z ręki, stuknęła nią w zamek i szepnęła. Alohomora! Zamek szczęknął i drzwi same się otworzyły. Przebiegli przez nie i zatrzasnęli za sobą, a potem przyłożyli do nich uszy nasłuchując. Którędy poszli? Irytku, rozległ się głos filcza. No szybciej mów, powiedz proszę, nie przekomarzaj się ze mną, tylko gadaj, którędy poszli. Powiem ci, jak powiesz proszę, odrzekł Irytek swoim nudnym, śpiewnym głosem. No, no dobrze, proszę. To! Ha, ha, ha, ha, ha. Przecież ci powiedziałem, że powiem ci to! Ha, ha, ha usłyszeli oddalające się kroki i soczyste przekleństwa filcza. On myśli, że drzwi są zamknięte — wyszeptał Harry. — Chyba nam się uda. — Odczep się, Neyvil! Neyvil od minuty ciągnął go za ręka w szlafroka. — No co? Harry odwrócił się i bardzo wyraźnie zobaczył. — Co? Przez chwilę nie był pewien, czy to nie koszmar senny, tego już było po prostu za wiele po tym wszystkim, co do tej pory się wydarzyło. Nie byli w żadnym pokoju, w żadnej komnacie czy klasie. Byli w korytarzu, w zakazanym korytarzu na trzecim piętrze i teraz już wiedzieli, dlaczego jest zakazany.